podejść, zebrać tak jakby Twój nieśmiertelnik i pójdź do miejsca, gdzie można Cię wskrzesić. I Aha. Ty nie jedziesz dalej. Ale Ty, Więc... ty się z wtedy, wtedy do pełna, ale nie masz ekwipunku. Aha. Tak. E, także według mnie dosyć e, świeże pomysły tam zostały zastosowane. Właśnie połączenie na przykład